Alienation, Japan, invasion, manga, konga, naked lunch, Witam wszystkich Gonjabar z bardzo, bardzo gorącego kobe. Ostatnio nawet byłem na, e, przez przypadek w sumie wpadłem na taki mały event o okinawie, gdzie tam sprzedawali jedzenie właśnie z okinały i tak dalej, ale była też scena taka mała, gdzie tam występowała taka para, E, muzyków grających na takich tradycyjnych japońskich instrumentach na shamisenach. E, no i właśnie ta dziewczyna z tej bary mówi, że kurczę, oni przyjechali z okinały i tam jest naprawdę gorąco, ale przyjechali do Kobe i tu jest jeszcze goręcej I ona tam grała na tym shamisenie i poć się tak, lał z niej e, naprawdę, e, jest bardzo, bardzo gorąco, ale nie o tym e, dzisiaj chciałem e, wam pokrótce opowiedzieć o takim filmie, który widziałem ostatnio w japońskim kinie, czyli o animacji Ookami Kodomo. Ten tytuł jakby przetłumaczyć na nasze, to to są Wilcze dzieci, eee, druga część to jest Ame to Yuki, czyli to są imiona e, dwójki bohaterów. Ame to jest deszcz, Yuki to jest śnieg, więc cały tytuł to były Wilcze dzieci, e, deszcz i śnieg. Tak się nazywają one. I Jest to film Pana Mamoru Hosody, który wcześniej zrobił tak dobrze znane nam tytuły jak Dziewczyna, która skacze przez czas czy Letnie wojny, Summer Wars. Co ciekawe, Letnie wojny są bardzo, bardzo, bardzo popularne. Ostatnio jeden z kanałów tutaj telewizyjnych w Japonii pokazuje po kolei filmy studia Ghibli i tak dalej, i między innymi pokazali właśnie też Summer Wars i Summer Wars wygrało... W statystyce oglądalności z filmami Studia Ghibli. Więc ten film jest naprawdę popularny. No i teraz mamy nową produkcję pana Hosody, czyli właśnie Ołkami Kodomo. Na początek chciałem uprzedzić, że pojawią się małe spoilery, ale w sumie historia tego filmu jest na tyle prosta, że jeżeli widzieliście trailer albo przeczytaliście jakiś opis na przykład na wikipedii, to w sumie wiecie wszystko o tej historii. Rzecz jest bardzo prosta. Mamy dziewczynę mieszkającą w dużym mieście, to chyba jest Tokio, acz nie jestem pewien, która spotyka na uniwersytecie podczas zajęć chłopaka, który, który nie jest studentem. On tam sobie przychodzi na te zajęcia tam jako wolny słuchacz. No i ona się nim interesuje, oni się zakochują i tak dalej i w pewnym momencie on pokazuje jej, że nie jest człowiekiem. To znaczy, wyjawia swoją tajemnicę, on jest o jednym czy tam ostatnim nawet z takich wilków, które potrafią zmieniać się w ludzi i z powrotem, czyli, czyli zmieniać swoją postać. No nie jest film o wilkołakach, nie. No i dziewczyna nie zrażona w sumie tym, ona się z nim wiąże, mieszkają razem, mają dzieci i ten ojciec ginie. Te dzieci dziedziczą tą zdolność właśnie zmieniania się w wilki i w ludzi. Oczywiście ze względu na to, że są małe, nie mogą tego jeszcze dobrze kontrolować i tak dalej, przez co e, wiele kłopotów wynika. No i ta matka w, w sumie e, przestraszona właśnie kontrolami z jakichś tam domów opieki i tak dalej. E, poza tym nie można w japońskich e, mieszkaniach trzymać zwierząt, a te dzieci wyją, szczekają i tak dalej. Więc dużo różnych problemów się, e, się pojawia, no i ona w końcu decyduje się, wyprowadzić z tego wielkiego miasta gdzieś tam na, na wieś, tak, żeby w ogóle nie było ludzi, gdzieś tam na takie totalne odludzie, e, żeby tam spokojnie te dzieci wychować i, i, i spokojnie prowadzić sobie życie tam. E, no i te dzieci dorastają i na koniec muszą wybrać, e, czy tam nie muszą, ale wybierają właśnie życie, czy chcą być wilkami, czy, czy, czy ludźmi. To jest cała historia. Rzecz jest prosta, aczkolwiek y, muszę przyznać, że podejście, podejście jakie tutaj jest zastosowane jest bardzo ciekawe, może nie oryginalne, ale, ale ciekawe. Ja wymienię takie najważniejsze punkty, które uważam, że w tej historii są, są takie kluczowe. Po pierwsze, ta emigracja z miasta jest bardzo ważna, bo ta matka emigruje w sumie po to, żeby uciec od tych wszystkich ludzi, którzy wydają mi się groźni i tak dalej że tu bandy małolatów, że właściciel budynku jest niefajny, sąsiedzi są wkurzający, tutaj te kontrole przychodzą, bo ona samotną matką jest i nie zgłasza tych dzieci do żadnych kontroli ani niczego, bo przecież nie może. No i ona się decyduje właśnie uciec od ludzi, ale w sumie na tej wsi, na tym takim odludziu, gdzie ona tam odnawia taki stary dom i próbuje hodować warzywa, próbuje być no przynajmniej po części samowystarczalna, ona zwią wchodzi tak jakby w relacje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam mieszkają, tam na tym odludziu. Ich nie ma dużo, ale to są ludzie tacy szczerzy i przyjaźni i, i pomagają jej w takich ciężkich sytuacjach, gdzie ona tam kompletnie nie potrafi sobie z tymi warzywami swoimi własnymi poradzić na przykład i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, na takim barterem wymieniają to, co ona tam uchodowała, na, na, na inne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Pomagają jej cały czas, w sumie. Więc, pomimo tego, że ucieka od ludzi, to tam na tej wsi znajduje więcej przyjaciół i nawiązuje więcej kontaktów niż się spodziewała. Aczkolwiek tej tej tajemnicy, właśnie, że te dzieci potrafią się wilki zmieniać i tak dalej, nie wyjawia do końca. Drugim ważnym punktem są te dzieci, bo one wybierają pod koniec, czy chcą być właśnie wilkami, czy chcą być ludźmi i jakby się tego można było zresztą spodziewać, ta dziewczynka wybiera właśnie życie jako człowiek, czyli ona idzie do szkoły, chce mieć koleżanki i tak dalej i tak dalej i chce się tak jakby z tym społeczeństwem bardziej bardziej asymilować, a a ten młodszy chłopak wybiera właśnie życie jako wilk gdzieś tam w lasach, po tym jak, jak tam po nich błądzi, chodzi, spotyka jakieś zwierzęta, spotyka e, takiego starego lisa, któremu udziela lekcji życia, że się tak wyrażę i tak dalej, i tak dalej. I On właśnie wybiera pod koniec żeby że to, że zostanie wilkiem. Oczywiście nie jest to nigdzie powiedziane, że one muszą zostać tym rzeczą, tą rzeczą, którą wybrali do końca życia, no bo nawet ten ojciec, e, pomimo że był dużo starszy, też się potrafił zmieniać w tej z powrotem, więc to nie miał, tutaj nie ma takiego jakby warunku. E, kolejnym ważnym punktem całej historii jest to, że ten ojciec ginie w sumie w taki bardzo głupi i normalny sposób, tak jak każdy pies czy każdy... Wilk czy każdy człowiek nawet mógłby zginąć w dużym mieście, gdzieś tam spadając z jakiegoś takiego kanału czy czegoś tam. Więc y, to są takie ważne elementy. Ja myślę, że one są ważne z jednego prostego powodu. Gdyby ten film był robiony przez Disneya, to by wyglądało kompletnie inaczej, pomimo, że temat by był ten sam po pierwsze ten ojciec by nie zginął, tylko by został przez kogoś tam uwięziony, te dzieci by nie wybrały, tylko one by udały się na misję, żeby ratować tego ojca, uratowałyby go, ją by wrócił do tej matki, jak ona by była najbardziej samotna, w momencie kiedy ona byłaby najbardziej samotna, to on by wrócił do niej i tak dalej, i tak dalej happy end. Tutaj ten end nie jest tak bardzo happy, ten film wykręca łzy ze wszystkich możliwych sposobów. I... I dobrze, i bardzo dobrze mi się taka historia podoba, bo pomimo tego, że ona w sumie zawiera ten element taki fantastyczny, tego, że ten ojciec i te dzieci się w te wilki potrafią zamieniać. To jednak cała historia, jak tak popatrzysz, no to jest bardzo realistycznie przedstawiona. Wszystkie miasta, wszystkie lokacje i tak dalej są bardzo realistyczne, zachowania ludzi są bardzo realistyczne i bardzo dobrze oddane, więc pomimo tego fantastycznego elementu ta, real, ta animacja jest bardzo taka realistyczna, ta historia. To jest, I to jest właśnie też fajne. Oczywiście pojawiły się głosy pod tytułem, o dlaczego to ta matka nie może być wilkiem i ona ginie, a ten ojciec potem samotnie musi wychowywać dzieci. A bo dlaczego to akurat ta dziewczyna wybiera, że chce być e, człowiekiem, a ten, a ten chłopak, że chce być wilkiem? To nie mogło być odwrotnie, to nie mogła być ona tą dziką taką, która chce być wilkiem, a on tym takim zwykłym, który chce być człowiekiem. E, czy ja wiem, dla mnie ta historia właśnie przez tą taką naturalność reakcji ludzi i, i, i sposobów ich zachowań i tak dalej, i tak dalej jest fajna i ja bym tam nic nie zmieniał, no ale każdy ma swoje poglądy. Z technicznego aspektu tej animacji jest to naprawdę majstersztyk. Ja tam siedziałem wbity w fotel i, i tak myślałem co chwilę, o kurczę, jak oni to zrobili, to jest niesamowite. To jest niesamowite, Ło! Wow! I, I tego typu reakcje były. Um, oni tam użyli 3D, ale w taki sposób, że to wszystko grało idealnie. Tamto 3D było użyte, żeby zrobić obiekty teł, bo nie postacie, obiekty teł właśnie, które miały się jakieś ruszać i tak dalej. Czyli na przykład nawet na tym trailerze widać na pierwszych ujęciach takie kwiaty białe, które się ruszają i tak dalej, są takie trójmiarowe, ładne, ale tekstury na tym są malowane. I ten element był zastosowany w filmie w wielu miejscach i wygląda to naprawdę ładnie. Kolejnym elementem właśnie też, gdzie takie efekty czy tam takie proste 3D było użyte to um, do przestrzeni. Jak mamy na przykład tą scenę, gdzie te dzieci biegną przez las, to też chyba jest w trailerze, to tam widać tą przestrzeń, te drzewa się ruszają tak jakby trójmiarowo i właśnie tam też są malowane tekstury i to wygląda bardzo, bardzo ładnie. A poza tym zostały również użyte efekty cząsteczkowe i, i, i symulacje, czyli woda została dodana do całej animacji i stanowi bardzo ważny element tam. Mamy i deszcz, krople spadające, i mokre ulice, i wodospady, i tak dalej, i tak dalej, które są mm, naprawdę takie realistyczne, ale w połączeniu z tymi malowanymi tłami ręcznie działają bardzo dobrze i to wszystko wygląda super. Na szczęście nie pokusili się na użycie trójwymiarowych budynków i tak dalej, bo to wygląda nie najlepiej. Na przykład w ostatniej tej animacji, którą też oglądałem w kinie Momoe no Tegami, tam te stare japońskie budynki, tam część z nich została zrobiona w 3D, przede wszystkim wnętrza i położone na to zostały malowane tekstury tam kamera się ruszała, także było widać, że to jest 3D i to nie wyglądało najlepiej ale tutaj właśnie w Okamiko-domu ta grafika została podniesiona o jeden stopień zwyżta jakby, ale to nie przeszkadza i nie, nie razi oka i wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Więc tutaj duży plus. Jestem pod wrażeniem. Poza tym lokacje są bardzo, bardzo ładnie zrobione. Tam jest bardzo duży nacisk położony właśnie na to, jak wygląda to miasto, jak wygląda ta wieś. Ja nawet widziałem zdjęcia z tej wycieczki takiej, którą odbył reżyser i cała tam ta część ekipy, która się zajmuje właśnie tłami i tak dalej. Oni wzięli samochód, pojechali gdzieś tam na jakąś taką właśnie totalną wiochę, gdzieś tam na jakieś takie totalne odludzie. Znaleźli taki budynek, gdzieś tam osamotniony, opuszczony, który obfotografowali ze wszystkich stron i na podstawie właśnie tego narysowali, narysowali te tła co jest tak jak ostatnio w podcaście wspominałem kompletnie odwrotnym podejściem niż podejście właśnie Hayao Miyazakiego no ale wyszło bardzo bardzo bardzo dobrze i właśnie ta miejscowość cała jest ładnie zrobiona, las jest zrobiony przepięknie i w sumie dla tych widoków i dla tego takiego malarskiego przedstawienia faktycznej Japonii dnia dzisiejszego warto jest obejrzeć ten film bo wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Generalnie polecam. Eee, daje duże kółko i to jest jeden z lepszych filmów pełnometrażowych, jakie widziałem. Eee, czy to jest najlepszy film pana Hosody? Eee, ciężko powiedzieć. Bardzo dużo... E, tutaj konkurencja jest ciężka z właśnie Summer Wars, więc ciężko mi powiedzieć. Chyba tak, bo w sumie... Te sceny takie trójwymiarowe w tym wirtualnym świecie właśnie Summer Wars trochę ten film tak osłabiają może. Natomiast tutaj non stop dostajemy właśnie bardzo piękne ujęcia jedne po drugim, więc to naprawdę naprawdę warto obejrzeć, a ładunek właśnie emocjonalny też jest bardzo mocny. Duże kółko, polecam, jakbyście mieli okazję gdzieś to dorwać, to, to naprawdę warto. Ja podejrzewam, że ten film się pojawi za kilka miesięcy na, na DVD i Blu-rayu, więc naprawdę warto sobie ten film dodać do biblioteki. To tyle, do zobaczenia w następnym podcaście. Gom Jabbar